Tu Wikiradio. Słuchacie Wikiradio. dobry Państwu. ja e, zaplanowałem moje wystąpienie w taki sposób, aby pokazać, że następuje z tych pieniędzy publicznych, właściwie z czymś, co można nazwać e, powstawaniem dzieł, czy czymś, co byłoby przekazem e, prawa autorskiego. Tak więc ta moja prezentacja jest właściwie tylko i wyłącznie tematu, który jest na pewno wiele bardziej obszerny, tym bardziej, że w dyskusjach, które słyszałem, pojawiały się takie głosy, że owszem, oczywiście należy stworzyć wolny dostęp do wszelkich treści czy, czy utworów, natomiast obowiązek finansowania tego powinno być na siebie państwo, to znaczy obowiązek utrzymywania twórcy czy kompensowania jego wysiłku. Co jest rzeczywiście bardzo daleko idąca teza, ja nie chcę z nią teraz polemizować, natomiast chcę pokazać Państwu, co się w tej chwili przynajmniej z publicznych pieniędzmi dzieje właśnie na takiej linii, którą nazwałem Państwo literatura pieniądze, bo to jest mniej więcej ten zakres, o którym będę mówił. Ja nie bardzo widzę ten. Aha, do... Proszę Państwa, to jest przede wszystkim podstawowe dwa zakresy działań Instytutu Książki, które zostały połowane 10 lat temu przez ministra kultury ma własny budżet i właściwie dwa główne zadania statutowe, to jest promocja polskiej literatury za granicą oraz wspieranie rozwoju w Polsce. To wspieranie rozwoju w Polsce, w nie dotyczy praw autorskich, więc to pomily w mojej prezentacji, natomiast będę mówił o tym, co się dzieje w kwestii, ja będę stąd może widział, co się dzieje w kwestii finansowania, wydawania polskiej literatury za granicą. No trzeba będzie jedną rzecz, mianowicie, polska literatura nie jest aż tak wzięta na świecie, żeby wydawcy zagraniczni byli gotowi finansować w 100% ich wydawanie. W związku z tym stworzony został program wspierania tłumaczy polskich książek i w ten sposób zachęcania wydawców zagranicznych do wydawania polskich książek. Rocznie wydajemy na ten cel około miliona złotych. Liczby, które mają tu państwo, okazują, że w przeciągu 13 lat Mogło się ukazać tysiąc, ponad 1200 książek polskich za granicą i przełożonego staje na 51 języków. Najpopularniejsze oczywiście są z naszego punktu widzenia też ważne wydania anglojęzyczne, ale mamy dobre wyniki w Niemczech, na Ukrainie, w Rosji, więc dzięki temu współczesna i nie tylko współczesna kraja Polska wychodzi za granicę. My finansujemy również czasami opłaty licencyjne, ale również to właściwie bardzo wyjątkowe wypadkach. I ponadto jeszcze czasami finansujemy tłumaczą, tłumaczenie fragmentów polskich, bo jeśli po to, żeby szukali później wydawców za granicą, żeby mogli iść z fragmentem książki przetłumaczonych, godzicie, to jest ciekawy projekt, możecie to wydać. I wtedy, jeżeli wydawca się zainteresuje, oczywiście przechodzi do punktu pierwszego i my finansujemy do 100% kosztów przykładu. To jest rzadko, na no, robimy to na poziomie 80%, ale to jest ten mechanizm podstawowy przemania obaw wydawców zagranicznych o yy, o, o, o ewentualne straty finansowe związane z wydaniem polskiej literatury. Oprócz tego też w tej publicznej finansujemy kształcenie tłumaczy y, polskiej literatury. Rocznie wydajemy na to 230 tysięcy złotych. Finansujemy 8 stypendiów rocznie. Przyjeżdżają na miesięczne, miesięczne y, pobyty w Polsce, tłumacze z całego świata i y, y, spędzają w Krakowie właściwie na Uniwersytecie Jagiellońskim i w różnych innych miejscach ten czas, pracując nad przekładami i rozmawiając z polskimi specjalistami. A oprócz tego finansujemy również wyjazdy polskich autorów na targi zagraniczne, żeby promowali książki, które zostały już przetłumaczone. Innym elementem wspierania polskiej literatury czy książki jest finansowanie przez ministra kultury. Tu w tym przypadku Instytut Książki jest tylko jego operatorem wydawania pozycji niekomercyjnych. Jest program Literatura. I na ten program przeznacza minister około 3,5 miliona złotych rocznie. W ubiegłym roku, w 2011, sfinansowaliśmy, dofinansowaliśmy właściwie, bo to nie sfinansowaliśmy w 100%, to jest do 80%, czasami do 60%, wydanie 199 pozycji. I to są często pozycje też tutaj Światowej, które nie mają żadnej szansy komercyjnej, a powinny być w polskim obiegu kulturowym, więc tych pieniędzy wydawcy finansują przekłady i wydanie tych książek. I to były te dwa obszary, właśnie, w których bezpośrednio pieniądze idą na wydawanie książek, czy tłumaczenie książek, natomiast ostatnio doszedł nowy obszar naszej działalności, czyli prawa autorskie. Zaczęło się od Janusza Korczaka i zaczęło się dlatego, że te prawa były w Ministerstwie państwa i okazało się, że zachodni wydawcy nie mogli podpisać umów wydawniczych, a oni nie chcą wydawać książek, nie mając uregulowanej sprawy yy, prawa autorskie. Myśmy przyjęli te prawa w 2010 roku i od tego czasu zadaliśmy 33 umowy dawnicze, sfinansowaliśmy tłumaczenia w 17 krajach, a także udzieliliśmy nieodpłatnych licencji w liczbie 19. Jakie mamy plany związane z korczakiem? Po pierwsze, nie wiem, czy Państwo wiedzą, że nie ma kompletnej edycji dzieł Kowczaka w Polsce do tej chwili. Brakuje dwóch tomów i te dwa tomy zostaną wydane w przyszłym roku. Planujemy reedycję wszystkich dzieł Kowczaka, to jest 16 tomów. Do długopracowanie naukowym, krytycznym i też jest Koszt tego projektu to jest ponad milion złotych. Na najbliższe 4 lat. I ten drugi projekt zrobiony jest przy współpracy z Parczakianą, Instytutem Badań Literackich, Polskiej Akademii Nauk i z Biblioteką Narodową. W tym roku uzyskaliśmy z licencji 80 tysięcy złotych. Wszystkie te pieniądze są przeznaczone na pracę, które Państwo tu widzą na tej, na tej plaży. I wszystkie pieniądze, które mamy z Parczaka będą przez, przeznaczone w przyszłości wyłącznie na promowanie albo opiekę nad jego spuści. Co planujemy w tej chwili? Chęt ja tylko zapowiedź krótka, mianowicie, i to już bardzo niedługo, zostanie ogłoszona coś, co się będzie nazywało otwartą licencją edukacyjną, która będzie rozwiązaniem, które umożliwi dostęp w internecie do najważniejszych dzieł polskiej i światowej. To właściwie można powiedzieć, że kwestia tygodnia, dwóch, abyście Państwo otrzymali informację na ten temat. Ta praca już jest skończona. To, od czego zaczynamy, to są lektury szkolne. Myśmy wysłali już oferty do właścicieli praw autorskich 80 pozycji. Zrobiliśmy to na przykładzie września i października i w tej chwili te odpowiedzi spływają. Są bardzo różne odpowiedzi. Są ludzie, którzy decydują się i są chętni, są tacy, którym pojawia się wizja jakichś gigantycznych pieniędzy, ponieważ są to szkolne i liczą ewentualne przychody w setkach tysięcy dolarów. A potem jeszcze jest jedna bardzo ważna sprawa. Nie wszystkie prawa autorskie, czy status praw autorskich jest nam znany. Także też oprócz tego, że stolecimy tę ofert, w tej chwili pracujemy, aby jeszcze wyjaśnić stan prawa autorskich, co kilkunastu pozycji. I ten proces ruszył już w tej chwili. W grudniu będą podpisywane pierwsze umowy. I to jest wszystko, co miałem do myśli. Dziękuję za uwagę. Tu Wiki Radio. Słuchacie Wiki Radia. Audycje dostępne są jako podcasty. Szczegółowe informacje na stronach www.wikiradio.org.